było tanie mam tu mały pokój a w nim tak cudowny spokój nie ma wściekłych polityków i żałosnych urzędników jesteś zawsze w mojej głowie gdy w Londynie Zabraknie ci ja odkry na nasz dom Kiedy wkrótce wylądujesz Będę cieszyć się ja trunej Najpierw kupię nowe meble, potem cię. Nie się tak proste, już nie walczę z myślą, czy zostawić kraj nad Wisłą. Tam, gdzie rozum wiecznie śpi, normalnie trudno. Ja na Z przykrością i ze współczućem słucham informacji o fatalnych warunkach pogodowych w całym kraju. Wobec tego chciałbym wszystkich zaprosić do Koszolina nad, albo nad morze na zachodnie wybrzeże Bałtyku, gdzie jest ciepło, słonecznie, miejscami wręcz upalnie. 022 i 7 trójek, popołudniowa audycja minęła 16.30. Wiadomości, Małgorzata Maliborska. Być może już za pół godziny posłowie zdecydują o ostatecznym kształcie ustawy medialnej. Głosowanie zaplanowano na 17. A jaki będzie jego wynik? Nie wiadomo. Kością niezgody między PO i SLD jest wciąż przepis dotyczący finansowania mediów publicznych. Sejmowa Komisja Kultury rekomenduje posłom odrzucenie senackiej poprawki, która zakłada, że dotacja nie będzie stała, a ustalana corocznie przy okazji uchwalania budżetu. Większość posłów PO chce jednak tę poprawkę poprzeć. Tłumaczy to względami oszczędnościowymi. Na to nie zgadza się SLD. Twierdzi, że jeśli tak, się stanie Platforma, złamie porozumienie z koalicjantem, czyli PSL-em i Lewicą, a wtedy PO będzie miała problem z odrzuceniem ewentualnego prezydenckiego weta do ustawy medialnej. Rosyjska niezawisima gazeta pisze, że rozwiązanie polsko-rosyjskiego sporu wokół zbrodni katyńskiej może nastąpić w trakcie wizyty premiera Rosji w Polsce, czyli na początku września, a więcej o sprawie, która na rozwiązanie czeka już ponad 65 lat za pół godziny. Analitycy spodziewali się obniżki stóp procentowych i dokładnie tak się stało. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je o punktu procentowego. Teraz analitycy spodziewają się, że cięcie przyczyni się do ożywienia na rynku kredytowym. A na koniec honorowe obywatelstwo Wrocławia dla poetki Urszuli Kozioł. Uroczysta sesja rady odbyła się we wrocławskim ratuszu, a poetka dziękując, mówiła tak. Oczywiście obok zaszczytu, że się jest we Wrocławiu. Jest także wielka przyjemność, że się tu jest, bo Wrocław. To jest miasto z werwą, to jest miasto z nerwem, oby to przełożyło się na funkcjonowanie miejskiej komunikacji, prawda? Bardzo byśmy się z tego cieszyli. To wszystko teraz zapraszam na 17. Pan Michał przesyła raport z Wrocławia. Opady od jakiejś pół godziny ciągłe, ale z tendencją słabnącą. Dziś od rana pół na pół. Deszczyk i lekki deszczyk. Jednak cieszymy się, bo wczoraj lało regularnie od czwartej nad ranem do trzynastej, czternastej. Także Wrocław optymistycznie czeka na weekend. Weekend ponoć słoneczny, napisał pan Michał. Na razie jednak synoptycy ostrzegają. Deszcz, burze i prawie w całej Polsce intensywne opady ominą tylko Podlasie, Podkarpacie i Pomorze Zachodnie. Temperatura dziś od 17 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu. Wieczorem i w, to, w nocy bez większych zmian, dużo chmur, opady i do tego burzowo. Temperatura w nocy od 14 do 17 stopni. Jutro burze mogą się dać we znaki znowu w całym kraju. Towarzyszyć im będzie deszcz, a temperatura jutro od 20 stopni nad morzem do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Viva Commercial Union. Oferta półcenowa. Kup pakiet ACOC, a za OC zapłacisz pół ceny. Zadzwoń 0801 28 28 28. Aviva Commercial Union. Ubezpieczenia dla kierowców. Za chwilę usłyszymy tekst przysięgi. My w CfS Plus uroczyście zapewniamy obie pozostałe platformy telewizyjne.